Zabawa na sześć, bo. O alkoholu. I co właśnie do czego ono? Bo nie ten, żeby powiedzieli, niektórym ludziom, żeby nie pili alkoholu, bo wody choroby i takie..